Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Tajna historia Polski. Witam Państwa, Olga Braniecka. Moim gościem jest dziś magister Kazimierz Krajewski z Instytutu Pamięci Narodowej, a tematem naszej audycji będzie powstanie warszawskie w świetle Faktów i mitów. Taki zresztą tytuł ma książka, którą pan Kazimierz Krajewski wydał razem z panem doktorem Tomaszem Głabuszewskim, również z IPN-u. Fakty i mity. Po pierwsze, mitologia nie jest przypadkiem potrzebna narodom, żeby wypunktować, żeby podkreślić, żeby unaocznić i nadać wyraziste rysy temu, co się stało. Zapewne tak you <laughs> zwłaszcza jeśli mówimy o budowaniu pewnego mitu w znaczeniu pozytywnym. Ale Józef Mackiewicz, wybitny polski, tylko zupełnie zapomniany intelektualista, powiedział, że tylko prawda jest ciekawa. A w przypadku Powstania Warszawskiego mamy do czynienia, jeśli chodzi o minionych kilkadziesiąt lat, pierwsze półwiecze Polski po zakończeniu wojny, raczej z, z, budowaniem, z budowaniem czarnej legendy, jakichś półprawd, z których zresztą bardzo wiele dotrwało do naszej czasów, jak chociażby jeden z tematów naszego tomu, mit o licznym udziale Ukraińców w formacjach niemieckich, w zwalczaniu powstania warszawskiego i, Własowców. i czym innym są Ukraińcy, czym innym są e, własowcy. I za chwileczkę na pewno o tym sobie e, powiemy. Ale to jest właśnie taki dobry przykład pewnego stereotypu w okresie Polski Ludowej podtrzymywanego przez oficjalne piśmiennictwo, publicystykę, który ma się do rzeczywistości dosyć nijak. Było to wygodne, dlaczego za chwilę powiemy. I w tym tomie, który jest wynikiem konferencji, jaką warszawski oddział IPN-u przygotował kilka lat temu, zrobiliśmy sobie taki przegląd pewnych pojęć które w różnych okresach ulegały pewnemu zniekształceniu. Profesor Paweł Wieczorkiewicz mówił o stosunku Stalina do powstania warszawskiego. Profesor Szarota smuł rozważania na temat powstania jako swego rodzaju odwetu za okupację niemiecką, analizując tutaj piśmiennictwo konspiracyjne na ten temat i przekazy mówiące o jakichś społecznych postawach. Doktor Waldemar Grabowski bardzo skrupulatnie omówił władze cywilne Polskiego Państwa Podziemnego w Powstaniu Warszawskim. Doktor Janusz Marszalec omówił kwestie funkcjonowania komunistów na terenie Warszawy w okresie trwania powstania. No, Doktor Motyka, tak jak wspomniałem, zreferował problem z mitologizowanego udziału Ukraińców w zwalczaniu powstania. Ja mówiłem o temacie zapomnianym i pomijanym, to znaczy o udziale żołnierzy kresowych w Powstaniu Warszawskim, o udziale Około tysiąca żołnierzy Nowogórskiego Nowogórskiego Okręgu Armii Krajowej w Powstaniu. Nie mielibyśmy właściwie powstania w Puszczy Kampinowskiej, gdyby nie żołnierze porucznika Pilcha, a do o, góry Doliny. Doktor Hunert mówił o powojennych represjach wobec uczestników Powstania Warszawskiego, zwłaszcza wobec kadry dowodzącej działaniami powstańczymi. Doktor Sawicki omówił działalność operacyjną UB i także SB, bo przecież to trwało do lat niemal ostatnich wobec środowisk powstańczych, środowisk kombatanckich. No tak, jeżeli zatrzymanych było, z tego co ja pamiętam, co czytałam, 7600 akowców trafiło do obozów, aresztowanych było. Około dwóch tysięcy tych, o których wiadomo, bo przecież ginęli także bez śladu i nikt ich grobu nigdy nie znalazł. Więc była to hekatomba, no, byli oni oskarżani o wszystkie możliwe grzechy świata, przede wszystkim o to, że wbijali nóż w plecy naszym najlepszym, najszczerszym i najwierniejszym przyjaciołom ze wschodu. Tak, i skoro jesteśmy już tutaj przy refracie, przy tekście doktora Kunerta, to muszę powiedzieć, że w trakcie konferencji na szczególne wrażenie zrobił taki przegląd dokonany przez niego dowódców najwyższych władz powstańczych, dowódców zgrupowań, batalionów, redaktorów prasy powstańczej. Oczywiście mamy za mało czasu, nie będziemy w tej chwili tego omawiali, ale liczby tam podane, co chwila padało słowo skazane na karę śmierci, skazany na wieloletnie więzienie, wyszedł w 56, nigdy nie wrócił z emigracji i tak dalej i tak dalej. Był to naprawdę przejmujący apel Oległych poległych i represjonowanych. I A ci, którzy ocaleli, którzy pozostali na emigracji, no, przypomnijmy, zostali przez władze Polski Ludowej, no, w haniebny sposób pozbawieni obywatelstwa, nawet Wszelkich tego praw. im komuniści odmówili. I wydaje się, że na temat Powstania Warszawskiego napisano i powiedziano już prawie wszystko, samych publikacji książkowych, jeśli przejrzymy bibliografię, to jest około tysiąca chyba. Okazuje się jednak, że to nie jest tak do końca. Cały szereg zgrupowań powstańczych nie ma do tej pory swoich monografii. Dwa tygodnie temu mieliśmy promocję publikacji poświęconej zgrupowaniu Leśnik, a cały szereg oddziałów powstańczych czeka na swoje opracowanie, swojej historii nie mają jeszcze opracowanej, więc te prace na pewno powinny być prowadzone, cały szereg aspektów dotyczących różnych zagadnień funkcjonowania życia w powstańczej Warszawie. Też to jest nie do końca no poddane na pracy naukowej. opracowana została historia państwa podziemnego jako takiego, jako ewenementu na skalę nie zawaham się powiedzieć światową, chyba nie było w historii podobnej organizacji mającej swoją część zbrojną i swoją cywilną i władzę i prawodawstwo i szkolnictwo i kulturę i wszystkie aspekty, którymi odznacza się normalny twór, tak. normalna. Normalny twór państwowy. państwowy, a więc także i terytorium, na którym tak, na władze którym państwowe władze sprawowały pewną, mhm. pe, pewną władzę sprawowały jurysdykcję. Terytorium opanowane przez swoje siły zbrojne, terytorium, na którym funkcjonowały władze cywilne. Takie terytoria w okresie okupacji niemieckiej istniały. Profesor Strzembosz pisał o tych republikach partyzanckich od 1943 roku były już takie tereny, nad którymi Niemcy tracili kontrolę. kontrolę. Mhm. Tu w Generalnej guberni i na Kresach także i no, na ogół nie pamiętamy, że w trakcie powstania warszawskiego na dwa miesiące został wyzwolony znaczny obszar stolicy państwa. I na tym obszarze nie tylko, istniały, tak, nie tylko istniały polskie siły zbrojne, które prowadziły otwartą, regularną walkę z niemieckimi siłami wojskowymi, ale funkcjonowały także władze cywilne. Pracowały poszczególne delegatury rządu, dzielnicowe pracował delegat rządu, pracował cały szereg agent cywilnych podlegających delegaturze związanych z delegaturą. Istniał wymiar sprawiedliwości, także cywilny wychodziła prasa. Powstanie postrzegane przez pryzmat działań militarnych, ale i to też jest, no nie chcę powiedzieć, że jeden z mitów, ale no, taka płaszczyzna najbardziej widoczna, ale trzeba pamiętać, że istniała też ta płaszczyzna życia cywilnego, życia społecznego, które funkcjonowało w sposób uregulowany przez odpowiednie władze polskiego państwa podziemnego. No w tym momencie już władze ujawnione, nie podziemne, tylko władze działające oficjalnie. Jafnie. oficjalnie. Jafnie. Oczywiście, tak jak opisywał to jeden z naszych referentów, także komuniści jakieś swoje miejsce w tym organizmie mieli. Udostępniano im możliwość korzystania z drukarni powstańczych. Ich nieliczne oddziały, no, niezbyt lojalnie, ale podporządkowały się dowództwu Armii Krajowej. Warto o tym wspomnieć, bo udział komunistów w powstaniu warszawskim właśnie z przypadkiem takiego mitu, który ja nazwałbym niepozytywnym, właśnie takiego mitu nie, niezgodnego z rzeczywistością. Dane liczbowe, które podawane były w publikacjach naukowych, pseudonaukowych, były wybitnie zawyżane. Tak naprawdę te nieliczne grupy komunistyczne, które na terenie objętym powstaniem się znalazły, miały bardzo nikłą wartość bojową. Nie zawsze zachowywały się lojalnie w stosunku do dowództwa powstańczego, do dowództwa Armii Krajowej. Jak się śledzi ich losy, to jest cała epopeja ucieczek z jednej dzielnicy zagrożonej do kolejnej dzielnicy zagrożonej. Grupka Czwartaku z Rozubirskim została na Starym Mieście i przeszła całą tą epopeję tylko dlatego, że zatrzymano ich przy włazie i nie zdążyli e, tak o, jak większość ich towarzyszy uciec na Żolibosza stamtąd do Kampinosu, gdzie się rozpłynęli, nie pozostając do końca walk w szeregach powstańczych. Te stany, które były podawane a w sposób nieprawdziwy albo dotyczyły stanów mm -hmm. żywieniowych, a nie stanów bojowych, a tymczasem inne formacje niepodległościowe. No, o nich się nie pisało ich się nie podawało, to dotyczy i PPS u który w niektórych obwodach, w niektórych dzielnicach miał swoje oddziały bojowe, to zwłaszcza na Żoli Bożu. Grupy ps owskie walczyły i z kolei budowano pewne nieprawdziwe mity o udziale np. Na Narodowych Sił Zbrojnych w powstaniu, czy też braku udziału. Jeśli sięgniemy do piśmiennictwa doby komunistycznej, to wysuwana jest tam teza, że NSZ w powstaniu nie uczestniczył. Jest to z gruntu nieprawda. Dobrych kilka tysięcy żołnierzy NSZ-u w powstaniu warszawskim wzięło udział, były całe zwarte oddziały NSZ-owskie. Poza tym bardzo licznie zatowcy trafili do oddziałów Armii Krajowej i tak jak wszyscy niepodległościowcy ponieśli olbrzymie, olbrzymie ofiary. Z tymi Ukraińcami właśnie, bo jakieś zdjęcia były publikowane. Ja słyszałam, że, to znaczy nie wiem, czy akurat to dotyczy Ukraińców, chociaż być może, że na przykład cerkwie w Warszawie nie były bombardowane przez Niemców ze względu właśnie na to, że wśród, można powiedzieć, tej strony agresora, byli także prawosławni. No oczywiście nie każdy prawosławny jest Ukraińcem. Bardzo różni prawosławni w Warszawie przed wojną mieszkali. To byli biali emigranci, rosyjscy, prawosławni Polacy, ale to jest jakby zupełnie inna historia. W tłumieniu powstania warszawskiego wzięło udział niewiele jednostek ukraińskich. Przede wszystkim formacja z Wołynia, która walczyła tutaj na Nieduża jednostka odpowiednich, powiedzmy sobie, batalionu. Nie przez cały czas tutaj w rejonie Powiśla brał udział. W kilku punktach, w formacjach policyjnych i żandarmerii znajdowali się też Ukraińcy na Mokotowie. Część obsady nadworkowej to też byli Ukraińcy. Ale w tłumie powstania brało udział szereg formacji, których żołnierze mówili językiem dla mieszkańców trudnym do odróżnienia od ukraińskiego językiem rosyjskim. Większość tych jednostek, które opisywane były jako Ukraińcy, Własowcy, Własowcy tak? to byli żołnierze że w służbie niemieckiej żo żo żołnierzy lub uczestnicy formacji policyjnych posługujący się rosyjskim. Rosjanie i ludzie wywodzący się no, z narodów wchodzących w skład Związku Sowieckiego. Przede wszystkim to jest na no, niechlubnej pamięci rosyjska brygada SS Kamińskiego, która wsławiła się negatywnie zbrodniami na ochocie i na woli. Dopuściła się niesłychanych okrucień. Zresztą jednostka o niewielkiej wartości bojowej, ale w stosunku do ludności bezlitosna. bezlitosna. Cały szereg jednostek kozackich oczywiście tych kozaków gdzieś tam z głębi rosyjskiej Ukrainy, trudno traktować jako Ukraińców w dzisiejszym Wydaje rozumieniu. Mhm. Raczej ci ludzie mówiący po rosyjsku powinni być no, chyba traktowani jako Rosjanie. Jednostki azerbejdżańskie, pododdziały wschodniego z legionu Azerbejdżan i szereg pomniejszych jednostek. Oczywiście warszawiacy nie rozróżniali. Dla nich każdy mówiący językiem takim podobnym rosyjskim, czy, czy, czy ukraińskim, wydawał się raczej właśnie Ukraińcom ze względu chociażby na tą złowrogą sławę wydarzeń w Małopolsce, wydarzeń na Wołyniu, a mhm. potem od doby komunistycznej te tezę skwapliwie jak gdyby podtrzymywało. Był to fakt niewygodny, że tak licznych zbrodni, niesłychanych zbrodni dopuściły się formacje złożone z Rosjan i ludzi się posługujących się wiernych. językiem rosyjskim. Natomiast rzeczywiście no, udział w formacji ukraińskich w tłumieniu Powstania Warszawskiego na te czterdzieści kilka tysięcy żołnierzy niemieckich, którzy się przewinęli żołnierzy niemieckich, a więc także i tych formacji wschodnich, to udział Ukraińców jest naprawdę stosunkowo nie, nieznaczny. On właśnie uległ tutaj głębokiemu zmitologizowaniu. Jest jednym z takich mitów. A z kolei taka kwestia, która jest przemilczeniem też planowym, to jest z kolei udział kresowych żołnierzy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim. Cały znaczy. szeroki jednostek Armii Krajowej ze wschodu, z okręgów wschodnich, podjął marsz w kierunku na Warszawę z zamiarem włączenia się w walki i o oddziałach zarówno, które się cofały przed frontem, jak już za frontem z terenów zajętych przez Rosjan, zwłaszcza te ostatnie były skrupulatnie na podstawie specjalnie wydanych rozkazów rozbrajane. Ich żołnierze byli więzieni w obozach, no, trafiali między innymi do dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Taki był los żołnierzy 30. Poleskiej Dywizji Armii Krajowej, których tam po rozbrojeniu utarli już tutaj pod Otwock, w rejonie otwocka ich rozbrojono. Ale nie o nich chcę mówić. Mówię o tych, którym udało się dotrzeć na zachodni brzeg Wisły, o zgrupowaniu stołpeckim Armii Krajowej dowodzonym przez porucznika Adolfa Pilcha, pseudonim Góra Dolina, około tysiąca zahartowanych w wielomiesięcznych bojach, zarówno z Niemcami, jak i z Sowietami, żołnierzy AK, no, odegrało tutaj rolę niebagatelną. Powiedzmy sobie otwarcie, powstanie w większości rejonów obwodu obroża, czyli Warszawa-powiat, nie powiodło się, poza rzeczywiście bohaterskim wystąpieniem rejonu Legionowo, gdzie przez kilka dni na dużą skalę z wielką ofiarnością podjęto działania powstańcze, a Potem we wrześniu ci legionowcy powstańcy przeprawili się przez no, większej ofiarności od żołnierza, nie można wymagać. Przeprawili się na teren okupowany i dalej uczestniczyli w działaniach powstańczych. To właśnie poza tym legionowym w większości rejonów wystąpienie się nie powiodło. Zapewne tak samo byłoby tu w rejonie Łomianki, Palmiry, Młociny. Zapewne byłoby tak samo, gdyby nie ten tysiąc zahartowanych w bojach bagnetów. Fakty i mity powstania warszawskiego pewnie jeszcze nie raz będą tematem i konferencji, i opracowań, i publikacji, i wspomnień z przywołaniem świadków, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, albo je oglądali, albo byli ich ofiarami. Niewątpliwie powstanie warszawskie jako mit oparty na faktach jest chyba bardzo ważny dla narodu polskiego i sądzę, że będzie ważny jeszcze bardzo długo, ponieważ niezależnie od tego, że powstanie upadło, bo upaść musiało, nie było możliwości uwieńczenia go sukcesem, to jednak pozostało w pamięci, wryło się w tę pamięć. I jego bohaterom należy się głęboki pokłon do ziemi. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że w audycji Tajna historia Polski Kazimierz Krajewski z Instytutu Pamięci Narodowej mówił o faktach i mitach Powstania Warszawskiego, a żegna Państwa Olga Braniecka.